Leśne opowieści. Jerzy Dąbrowski. Leśny rajd. Wiatr nowinę wielką niesie. Rajd odbędzie się po lesie. Już zbierają się załogi, by na leśne ruszyć drogi. Wiewióreczka rudo-złota myśli – wezmę na pilota znajomego mi zajączka. Skoro biega tak po łączkach, skoro kica przez dzień cały, Pilot będzie zeń wspaniały. Zając przysiadł blisko steczki nad ofertą wiewióreczki. ją rozmyślać, dumać, badać. Wypada czy nie wypada, abym jechał z tą wiewiórką? Psecie spod pod najbliższą górką. Wóz zatrzyma się i stanie. Kogo wtedy ceka pchanie? Kogo do tej pracy drapną? Komu usywne co klapną marny powód do uciechy. Wiewiurecka zje orzechy, ja kapusty nie dostanę, zdrowie stracę, z tym zostanę. A poza tym mnie salenie denerwuje ze seplenie, a seplenie bo jeździłem już z wiewiórką i wybiłem przez nią właśnie mój ząb przedni. Biednyś też, zajączku, biedny. I zapłakał sobie zając swój ząb piękny, wspominając. Co mam robić? Tak czy owak? Może lepsza będzie sowa. Z panią sową, że tak można, jazda czeka mnie ostrożna. W takim razie zważać trzeba strona prawa, strona lewa, strona górna, strona dolna, tu zajęta, tutaj wolna. Sowę wezmę. My niech mnie lasem poprowadzi. A tymczasem inna się załoga tworzy. Jeleń rączy, zgrabny, chorzy. W głowę skrobie się rogami. Między nami jeleniami jestem w bardzo wielkiej kropce. Może zabrać z sobą owcę? Owca będzie mi beknięciem dawać sygnał na zakręcie. Słowo daje dla kierowcy. Jest najlepszy pilot z owcy. Hej, owieczko, zbliż się proszę, zechciej podać mi kalosze. Jestem bardzo delikatny, i na katar tak podatny. A nikt mi nie odpowie, na zdrowie, owszem, na zdrowie. Pojedź ze mną tym pojazdem, a uczynię z ciebie gwiazdę. Każdy wie, że przy jeleniu wszyscy pozostaną w cieniu. Lecz kto przy jeleniu blisko? Ten ma ważne stanowisko, moja owco, a więc jak? Tak, pani Jeleniu, tak. Choć się chwalić nie wypada, jestem lepszy niż zasada. Rajd sosnowy, rajd dębowy, rajd głogowo-malinowy, rajd przez rzekę, rajd przez góry, nie pamiętam nazw niektórych. Ale wygrywałem wszędzie. I tym razem też tak będzie, tylko zważaj na mój znak. Tak, pani Jeleniu, tak. Gdy będziemy jechać w nocy, wtedy dasz mi ciepły kocyk. Rogi mi owiniesz szalem i pomkniemy śmiało dalej. Pamiętaj, na skraju lasu będzie punkt kontroli czasu. Potem, ku mojej radości, odcinek dużej szybkości. A ja lubię pędzić wszak. Tak, panie jeleniu, tak. Pogadali i niedługo już załogę tworzą, drugą. Wilk tymczasem zębem ukłapie jeździć dobrze nie potrafię. Mogę ucapić za nogę, ale jeździć nie, nie mogę. Lecz chwileczkę, zdaje mi się, pomocnika znajdę w lisie. Chytra sztuka, uchem strzyże, wie do mety jak najbliżej. Zna sposobów sto i dziesięć, jak ominąć doły w lesie, jak zasłonić się swą kitą, by go w porę nie wykryto. Drogi lisie, jeśli można, pognaj ze mną na rajd, pognaj. A co mi dasz? Dam dwa sery. Wilku, to stare numery. Już coś było o tym serze. Znam tę bajkę, mówiąc szczerze. Wilku, pan mnie nie oszuka. Tak jak lis oszukał kruka. Lisku, proszę bardzo grzecznie, z tobą jechać chcę. Koniecznie. Masz tabliczkę czekolady z orzechami. Nie da rady. Jeśli bardzo ci zależy, daj mi raczej coś z odzieży, nowe dżinsy i kurteczkę. Nie dam. No to cześć. Chwileczkę. Słucham? Ostatecznie mogę. Ale czy ty choć znasz drogę? Panie wilku, dzieckiem byłem, a już z tatą tu jeździłem. Jak to? Tak to właśnie z ojcem jeździłem tędy, Rolls Royce'em tatuś był ambasadorem, miał w tym lesie piękną norę, nosił smoking albo frak. Niemożliwe. Ależ tak. Lisie, więc nie byłem w błędzie, z tobą można jechać wszędzie. Najpierw kurtka. To na mecie. Muszę mieć gwarancję przecież, że dowieziesz mnie bezpiecznie. No, jeżeli chcesz koniecznie, niech tak będzie trudna rada. Daj te dżinsy. Bierz i wsiadaj. Już jestem gotów do czynu. Startujemy za pięć minut. Podążamy na start zatem. Żuraw sędzia w czapce w kratę, czujnie swą obraca szyję. Nic się przed nim nie ukryje. Starter wróbel, wlaz na sosnę, ćwierknął ćwier! A echo głośne, ćwier! powtarza w dali gubi. Wróbel tak na starcie mówi. Zawodników się uprasza by pamiętali o pasach. Niech drogi nie zajeżdżają, niech kolegom pomagają. Niech tak jadą, aby każdy chwalił ich za sposób jazdy. Przypominam, chwili tej obowiązuje fair play. I tutaj przerwał w półsłowa, bo wpadła pomoc drogowa. Pakowny wózek ze sprzętem, pełno w nim dętek, nakrętek, trzy reflektory i motor. Pomoc drogowa jak złoto. Na wózku bardzo skupiona siedziała dyżurna wrona. Zobaczymy, ile kto wart. Na miejsca? Gotowi? Start! Wróbel machnął chorągiewką, że aż się zachwiał drzewko. I w tej właśnie sławnej chwili rajd się zaczął. Wyruszyli! Kaczor kwaknął od niechcenia. Kwak, mak. Życzę powodzenia. I już walka trwa zacięta. Na przecinkach, na zakrętach. W lesie dobrą pocztę mają, wiedzą, że prowadzi zając. Kierownicą kręci w lewo, minął strumek minął drzewo. Myśli sobie – tuż polana. Potem druga i wygrana. Pędzi zając lewą stroną z szybkością niedozwoloną. Wszystkich do ucieczki zmusza, więc na trasę patrol rusza. Na czele patrolu kot. Dopadli zająca flot. Dzień dobry. Jestem zajęty. Poproszę o dokumenty. Dlaczego? A mianowicie, nieprawidłowo jeździcie. Kto wyrusza na rajd w lesie, musi znać przepisy przecież. Panie kocie, wygrać chciałem, więc troszeczkę szybciej jechałem. Może to sprawiła trema? A poza tym zęba nie mam. – Co ma ząb do waszej jazdy? – To zrozumie przecież kazdy, że wygrana ta podniesie autorytet mój w tym lesie. – Ząb nie ząb, a płacić trzeba. Płać zajączku więc. – O nieba! Zając płacze, zwleka, biada, lecz się z kotem nie dogada, bo wiadomo oczywista kot największy to służbista a zające też nie mogą, wbrew przepisom, jeździć drogą. Lecz przerwijmy smutne słowa – przez polankę pędzi krowa. Dowiedziała się o rajdzie – pewno się w czołówce znajdzie. Taki rajd to wydarzenie, które bawi mnie szalenie. Kiedy jadę leśną drogą, jestem bardzo szybką krową. Spójrzcie, jaki wdzięk i polot. Nie prześcignie mnie samolot. Nie dogonią mnie rumaki, nie dolecą nawet ptaki. Samochodem jale sobie, rajd na zdrowie wyjdzie krowie. Takie rajdy bardzo lubię, wszystkim mówię, głośno mówię. Nowoczesna ze mnie krowa, rajdowa, samochodowa. Chociaż mam pokaźną tuszę, ale wygrać dzisiaj muszę, muszę. Krowa zręczna nie zawraca i nie błądzi. Drogę skraca, ominęła patrol z kotem, już zniknęła za wykrotem pędzi boczną dróżką w las. Ma jak dotąd świetny czas. A za krową dalsze wozy. Pierwszy z brzegu to wóz kozy. Patrzy węszy, brudką strzyże, widzi inni coraz bliżej. Cierpliwości kozie brak. Nie, nie wygram rajdu tak. Trzeba bokiem przez olszynkę. Potem w prawo przez dolinkę, bo ja lubię pęd szalenie. Ale co to? Oj, zderzenie! Me, A kto tak głośno meczy? – To ja, koza. – Ładne rzeczy. Ja tu z wilkiem jadę sobie i nagle leżymy w rowie. – Okulary, kozo, nałóż. Drugowskazy sobie załóż. – Popatrz tylko, jak jechałaś. Cały lakier podrapałaś. Przednia szyba też rozbita. – Moja pobrudzona kita. Panie wilku, co robimy? Czy jedziemy, czy stoimy? — List ci zaraz, kozo, powie, co ja z twym samochodem zrobię. Skół powietrze wilk wypuści. — Nie! — Wyjmie motor i zatłuści. — Me? Akumulator rozbije. — Ojej! — Całą benzynę wypije. Kozo jej! Żartowałem. — Nazbyt zbyt srogo. — Wezwę pomoc ci drogową lecz na zawsze zapamiętaj, by uważać na zakrętach. Raz na wozie, raz pod wozem. Taki los dziś spotkał kozę, a my lisie wyruszamy i do mety prosto gnamy. A tymczasem hen na mecie już sędziowie są w komplecie. Żura wszystkim przewodniczy. Na zegarku swym czas liczy. Żura wzna się wszak na czasie. Hej, uwaga, bo na trasie Ślimak się pojawił zwolna, patrzy w koło, droga wolna i za chwilę co powiecie, ślimak pierwszy jest na mecie, nie do wiary, on zwycięzcą. Wszyscy sławią jego męstwo. Są oklaski, szarfy, wieńce. Ślimakowi aż rumieńce wystąpiły ze wzruszenia i słuchając przemówienia łzę uronił jedną, drugą, że pokonał trasę długą. Jak się okazało, potem ślimak wygrał na piechotę. Jestem bardzo tym wzruszony i zaraz wracam do żony. Zakończony rajd po lesie. Lecz się wieść już taka niesie, że za rok też o tej porze znowu się odbędzie. Może. Koniec.